Poszło? Tak. No, kurwa. Eee, Porównajcie sekundy. Słuchajcie, w 17 odcinku konsoloszek. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zjawiskowi. Zjawiskowi? Zjawisku horroru. W związku z tym, że niedawno było Halloween. Rozmawiać z wami będę ja, czyli prowadząca, czyli Justyna. Czyli cześć. Oraz błądzaj. Dzień dobry. Oraz nasz gość specjalny, chociaż już tego żałuję, Pan Jabson. No, bardzo specjalny gość. No hej. Gość specjalnej troski. Dokładnie. No i zanim przejdziemy do tematu, to jest zwykle co nowego z Kubiego? Co znowu. W ogóle, Ja nie mogę w takich warunkach pracować. Nie mogę nagrywać, no bo... ale jest konstytucja. Tak, a poza tym yy, w ogóle przedstawiłeś go? No, pan hmm. Hmm. Tylko wszyscy Ale tak będę hmm. mówić na niego Jacek. No, nie, wszyscy <głos> mówiliśmy w tym momencie. Nieważne. <głos> Tego się nie wytnie. <głos> Nieważne, to jest pan nie Japspan, pan Jacek i upierdliwy pan Jacek. Tak, Scooby Doo, jak zwykle. Tak, i zaczęliście przed nagraniem denerwować mnie, że wychodzi yy, nowe Diablo. Continue. Tak. tak. <laughs> Potwierdzam. <laughs> <To co>? Spekulować. <laughs> nie no, ma nad czym wychodzi na Diablo, na tablety i telefony i tyle. Będzie pełne mikrotransakcji. No, zasadniczo na blisko nie na QA. Y, tak powiedzieli, że będzie Diablo Immortal na y, te kom komórki. I generalnie fani się oburzyli, bo nie dostali jakby nic w zamian, tak. czy dostali Warcraft'a trójkę w nowej wersji. No ale już. Ale Warcraft trójka. Znaczy, wie, wiem, wiem o co chodzi w tym całym. Shit Stormie, tak? Bo patrząc na przykład na ostatnią. na, na E3, jakby Bethesdy. Bethesda zapowiedziała milion też jakiś papierdułek typu Skyrim na telefon, ale chociaż był taki trailer, który w sumie nic nie pokazywał, ale pokazywał to, że pracują już nad Elder Scrollsami następnymi, nad kolejną dużą grą. A no tak, ale pokazali wtedy też nowego Falauta. Wtedy był nowy fa Fallout? Nie... No, no tak, 76. No, no ten, tak. Ten. Ten. Ten palał. No ten. No ten. Zapomniałam o nim przez chwilę. Wyparła. No. No nie, jeszcze w niego nie grałam i, nie, i w przeciwieństwie do niektórych nie zakładam, że będzie do dupy. Chciałabym powiedzieć, że trudno, żebyś grała, jak jeszcze nie wyszedł. Ale beta jest otwarta. Ehm, no. No dobra. <laughs> Okej. Okay. Można pograć przez 4 godziny dziennie, przez 3 dni. Nie mogłam za dużo kontentu pokazać. No... no. dwie godziny postoisz w kolejce, godzinę nas postać zrobić i... Co? A, w kolejce, dobra. Już myślałam, że musisz stanąć w kolejce gdzieś przed budynkiem i tak. Tak, i prosić ich o dosem do Bety. Po, pan tu nie stał. Tak. <grym>, mogę, mogę, mogę, mogę. Przepraszam, pan, pan tu nie stał. Dzień temu już leżaki zaczęli rozkładać, żeby nocować przed siedzibą betezdy. Ty pierwszy. Ja? Ja, ja nie. nie, nie. Takim jestem fanem BTS, że. Oho. Oho. A czy jesteś fanem nowego Red Dead Redemption 2? Tak, Oho. mam jego wszystkie książki, <laughs> wszystkie płyty. Ale nie wiem, czy zauważyliście, jakiś szałpał powstał na tym punkcie. No, uh -huh. no szałpał. Szałpał jest od y, pierwszego Red Dead, tak? Tak. Mhm. Wszyscy grają w Red Dead a dwójkę Tylko dlatego, żeby zobaczyć czy koniowi Naprawdę jają aleją Oddzili. Naprawdę? Tak, jestem taka mechanika, to działa Nie musicie naprawdę? już kupować, żeby zobaczyć No, tak. no serio, ojej tak. I czy naprawdę rośnie broda I rośnie broda Taki I czy jak się t... nie będzie człowiek mył, to naprawdę będzie śmierdziało Ludzie będą uciekać, tak, będzie śmierdziało Ludzie będą w takim, uciekać W takich momentach zastanawiam się, czy naprawdę Chcę jakąś konsolę Zawsze możesz mieć simsy na konsolę, jeszcze raz. Mam Simsy na Steamie. Gryłam sobie. Teraz kartę. jakiś nowy dodatek chyba wychodzi. No nie te simsy, nie, nie grałam w czwórkę. Grałam sobie trójkę wszystkie na Steamie, bo mnie origin za bardzo wkurza. Czemu? Mm, bo mi usunęli jakieś dodatki, chociaż ich nie usunęli i nie mogłam się z nimi dogadać i była cała historia i już mam ich w czterech literach i kupiłam sobie na Steamie i teraz nie ma problemów. Okej. Okay. Akceptuję ten przekaz. No. no niech będzie. Kiedy ostatni raz Originy odpalałem? No nie mają promocji jak na Steamie, no to... No na poza Steamie tym... te promocje też jakoś super nie są. Ale są, siedzisz, a tam? na Originie i już na przykład te specjalne prezenty, które były co jakiś czas jakieś... Małe gierki chociażby no za Simpsie darmo. 2 były za darmo. No to mam, też mam, ale jak mówię, orygienie mi wkurza. Niestety niektóre gry są tylko na originie Niektóre fajne gry nawet, więc. Wymień dwie. Te Mass Effecty i te i Dragon Age. Ponawiam, I... wymień dwie. <grystanie> Ej. <grystanie> Ja ci dam dysować Dragon Age. Y. Mój argument dalej stoi. Ja ci dam. Tylko ty tak sądzisz, więc no... Jesteś w mniejszości. Deal with it. Dobrze, Bonzaj, proszę, wyjdźmy z tego i opowiedz o Sabrinie nowej. A tak, bo obejrzałam Sabrinę, nową Netflixa, i jest y, bardzo różna od tej Sabriny z lat 90., tak, 90. Mhm. Mm no ale znaczy jest bardziej mroczna i bardziej na serio niż takie heheszki, które były na, w tym sitcomie starym, ale jest fajna. I słyszałam, że generalnie prawdziwy kościół satynistyczny ich pozywa o przywłaszczenie. <głosłusza> <głosłusza> Więc... <Saberina>? <głosłusza> <głosłusza> tak. Znaczy... Bo tam jest to, że ci wszy wszystkie i i wiedźmaki, i wiedźmini, i w ogóle należą do kościoła... Kościoła? Nocy? Nocy. Nie, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale w każdym razie tak. I generalnie oni wpisują imię do książki i w ten sposób oddają duszę jabł, tak? O, no. okej. I w ten to już sposób... wiemy skąd czerpali tak i, i dlatego mają super moce no i oto się trochę kościół satynistyczny oburzył <głosy> <głosy> nie wiem nie wiem o co się oburzył tylko tak słyszałam w każdym razie mam nadzieję, że to nie zaważy na przyszłości tego serialu, bo on był naprawdę fajny i mam nadzieję że będą sezony następne bo skończyło się tak, że jest y Drogą nie mów nam, bo jeszcze nie widzieliśmy. No, spoiler, spoiler, spoiler kończy się tak, że jest dużo pytań, spoiler. No. Jest Salem z tym, że nie mówi albo jeszcze nie mówi, ale to znaczy porozumiewa się z Sabriną ale tylko miałczy. Jest to jest, aha, jest Harvey, chłopak Sabriny jest, są jej ciotki Hilda i Zelda Nawet podobne z tego sitcomu Tak, w ogóle aktorka grająca z Sabrina jest strasznie podobna do tej, do tej pierwszej Trochę, Przynajmniej... ale w pierwszym odcinku bardzo mnie nie pasowała do życia jak na nią patrzyłam, ale już się nope. przyzwyczaiłam no, znaczy ona tak momentami jest strasznie podobna, ale generalnie bardzo, bardzo, mi, się, bardzo mi się podoba w tej roli. Poza tym chyba więcej postaci takich ze z, z starego serialu nie ma. Tak mi się wydaje. Ja sobie ciężko myśli właśnie. <śmiech> no dali tego czarnego, żeby był zastępstwem Salema, który nawijał w serialu i wszystko ci tłumaczył. Ambroza, ale Ambroz jest fajny. No i żeby było ok, to dali go czarnego. I nie tylko. Tak. Co i nie. A, i czarnego geja to w ogóle jest super ok. Poprawność, czek. Tak. Nie, no spoko jest całkiem serial, chociaż mi się wydaje, że ten świat nie jest do końca dopracowany. Ale szatan znaczy... mnie trochę rozśmiesza. Śmieszy cię nasz na pani Władca. No taka. Koza, tak. <głosy> Znaczy, nie wiem. Nie ma... Są pewne problemy i są pewne dziury w, w fabule, i, ale nie są one aż tak rażące, żeby to przeszkadzało, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jakoś jesteśmy w połowie, więc nie mam aż takiej tak. jeszcze ugruntowanej opinii. Mnie ten serial wkurza. Czemu? Bo jest w mroczna, w połowie jak Riverdale, które było gówniany. Czemu jest gówniane? Bo to miał być serial o morderstwie, a zrobili jakąś miałką tindramę, teen teen dramę? gdzie się wszyscy dymają. To jak podkara! Plot Plotkara była z założenia głupia. No to wobec że jest coś jeszcze głupszego i nazywa się Riverdale. Dobrze, i co, zarzucasz to Sabrinie? Tak. Ale że co, jest teen dramą? Nie, że w jest tym, co miała być, a w połowie jest właśnie takim Riverdale. Ale wymagasz od, przepraszam, szesnastolatków, żeby byli... 30-latkami? <grywa> no. Zdziwiłem się, że jakbyśmy odpalili film Weba i zobaczyli kto gra tych 16-latków, no to no, oni byliby starsi od. Ale nas. to nie ma nic do rzeczy, tak? <grywa> <grywa> no. Nie wiem, nie wiem co ty chcesz o tych szesnastolatków Naprawdę weź, chill tuj Nie chcę takiego rozmytego serialu po prostu. No ale jak rozmytego? No mają problemy, ale że chodzą do szkoły, to to są problemy szkoły. A że nie wiem, w jakim to się roku dzieje, to tak wygląda mi na lata jakieś 60-70, nie wiem Pamiętaj, czemu. Pamiętaj, że Ambrose miał laptopa. No właśnie, ale jakoś mi to wygląda na lata 60-70. Ale to, wiesz, to mają problemy z czapy, tak? <głos》głos》> co sami <głos》> za? Brak się Oh yeah. Tak. No ale pewnie będą krzyczeć, jakby to robić drugi sezon, albo jak będą kasować. Tak jak Iron Fist. Właśnie, skasowali Iron Fist. O jak mi przykro. <grym zmiarzyli> oj, oj, oj. Skasowali też Luka oj, oj, oj, jak mi przykro. <grym zmiarzyli> no więc... Jessica Jones, Black Lightning. Daredevila też do piachu. Niech robią pani A, szaranowego. Lightning nie jest w ogóle z Marvelą chyba z -ten. Na pewno? A to nie, to do tego, to do DC, do Arrowa. Okay. Tym bardziej za za zaorać. Chyba już nie lubią, twoi ludzie, co cię oglądają. <laughs> Ale będzie Batwoman DC, więc w końcu będzie po co oglądać ten cały vers. Nie wiem, nie wnikam. Nie mój... Nie wiem, Coś ja obejrzałam... Kobieta Obejrzałam parę odcinków Arrowa i... Nie. czekłeś z krzykiem. Nie dziwimy się. To jest bardzo bardzo normalne w tym przypadku. Bo to jest serial prawie jak horror. Co, Aro? Tak. Uciekasz z krzykiem. A, okej. Okay. To wiele wyjaśnia. No, zdecydowanie. Więc horrory. Oje, płynne Takie przejście. Takie dyskretne bardzo. Bo już ten temat też umierał, jak w horrorach niektóre postacie. Przeważnie czarni. Przeważnie jako pierwsi. Tak. Ale tak, mamy horory, mamy gry i mamy też filmy, bo filmów nie, nie, nie porzucę, bo jakby filmy nadają dużo w grach. Dorzucają dużo do gier. Co mi masz do powiedzenia, Jacku? Nie, trawię to zdanie po prostu. Cieszę się. Jest eee... ciężko z Ciężko, strawne jest. Ech, nie wiem jak wy, ale ja jak gram w gry horrory, to ja nie mogę grać w gry horrory, ale filmy lubię. Nie przeraża nawet Tomb Raider, jak tak. na ciebie skaczą To że to nie musi być horror, wystarczy, żeby biegło w twoją stronę, już się boisz. Tak, przynajmniej myślę, że na żywo też jakby coś biegło w moją stronę, to mi się też przestraszyła. <laughs> Ale pamiętam, że w dzieciństwie pierwszą taką grą, która doprowadziła mnie do zawału, to był Silent Hill. Pamiętam, że Tetris. Ja nie wiem, w jakie ty gry grałeś w latach 60-tych. Tak, Pewnie tylko to miałeś do wyboru. <laughs> więc mogło cię to przerażać. Analogicznie <laughs> nawalałem patykiem w ruch i udawałem, że ekspie. Tak, niech ci będzie. Yy, ale Silent Hill miał to do siebie, że po pierwsze miał te dziwne ujęcia, a po drugie miał te żytkie potwory, a po trzecie miał całe udźwiękowienie, które doprowadzało do zawału i mgłę i radio i potwory z mgły, które się pojawiały, jak radio ci trzeszczało i wyłączałam szybko konsolę wtedy. A wiesz, czym była mgła? Bo nie mogli renderować. Tak, nie mogli renderować dalszej okolicy, więc przecili mgłę. No i zobacz, jakie kudle proste, a jakie skuteczne. <głos> Tak, i to, to właśnie była taka moja pierwsza gra, która mnie doprowadziła do zawału. A teraz właśnie zapytałam Jacka, co Jacka pierwszego doprowadziła do zawału z gier horrorowych, bądź nie. No hmm, to nie wiem. Chyba nic. Jesteś człowiekiem bez zawału? <grym> no, tak jakby. Nie Co mogę doprowadzić? Dobra, co ty pomyśl, a bonzai u ciebie? Ja też myślę. <grym> Ludzie święci! <grym> a nie! Znaczy, generalnie nie pamiętam za wielu horrorowych gier w które grałam może dlatego, że były słabe, a może dlatego, że ich nie było tak dużo e, pamiętam Dead Space'a przy którym bardziej e, znaczy dało się przestraszyć, ale jakby mnie pamiętam, że ja wtedy bardziej e, bardziej mnie przestraszyło pisk moich koleżanek, które oglądały jak gram z tyłu niż te Faktyczne e, nekromorfy, które z dupy na mnie ten wyskakiwały, naprawdę. Grałyście grupowo po życiu, czy jak? Znaczy, m, pamiętam, że jakby zaczęłam grać u koleżanki, i wtedy byłyśmy tam w kilka, nawet 3-4, a potem ona pożyczyła mi tego Dead Space'a czy coś. I przeszłam wszystko w domu już sama, ale też nie było za dużo zawałów, o ile pamiętam. Chociaż nie no, pewnie jakieś były, ale no po prostu... Mikro. Tak, no. mikro zawały. Przeżyłam jakoś, nie? No. Ale... Ja nie pamiętam właśnie żadnej takiej gry, więc prawdopodobnie nic mi tak nie wystarczyło, żebym miał zawał. Nie No nie. Teraz no. grywam w Dead by Daylight. Co znaczy, to jest? Cztery graczy jest y Boże, Survivor. Próbują przeżyć. Tak, a jeden gracz jest y zabójcą. I to jak ten piątek 13? Tak, jak piątek 13, tylko trochę inne. Ale w sumie tak samo. No. To samo, ale inne. Ale <śmiech> tak, ale to, samo. To, to samo, ale inne. Do, do, dokładnie tylko wydaje mi się z tego co słyszałam że chyba w The i Daylight gra więcej ludzi i chyba nie ma problemów z znajdowaniem ludzi znaczy może, nie wiem nie grałam w Piątek 13 tylko czytałam jakieś takie opinie, że trochę jest pusto na serwerach, ale to może tylko na, na którym? taki był okres, nie wiem. Na konsoli było za darmo, więc... Coś to znaczy. <głosy> no, ale Dead by Daylight też było za darmo wcześniej, więc... No... No, e... wskazać, że nie masz konsoli. I <głosy> jakby Dead by Daylight nie jest o tyle straszne, że są straszne rzeczy, nie? Że jest e, e, duch e, pielęgniarki albo traper, e, który... Cię zabija w sidła, albo różne takie, oczywiście straszne rzeczy, typu e, face albo coś w tym stylu, ale bardziej działa na Ciebie to, że jednak musisz się skradać, musisz e, te e, naprawić te generatory, żeby uciec i musisz uciekać i no, znaczy to jest horror, ale nie jest horror. Po prostu. Czyli sam, sama sobie jakby wbijasz, że to jest horror ewentualnie ewentualnie, no bo to jest takie trudno to jednak nazwać hor horrorem. To jest, y jest cała otoczka horroru, ale nie jest to jakby taki klasyczny single-playerowy horror. Hmm. No, to raczej wszystko zależy od, y od ludzi, jak grają. nie? Czyli jak masz dobrych graczy, to się boisz, a jak są do dupy, to się też. Tak. No. <grym> jak w każdej grze. No, w, w każdej grze tym bardziej jeśli grasz z, z innymi nie. z innymi ludźmi nie no, możesz z psem na przykład albo, no. z psem. podłączasz z padaj mu daję Ż żodyn nie wie w internetach <grym> tak. kim jesteś żodyn pierwszy w rankingach miejsce <grym> Piesą. <grym> burek 3 2, 0. <grym> <grym> No to Bark to that ratio. O, co... Nie wiem, próbowałam okay. chyba kiedyś w posta, ale chyba się wtedy go przestraszyłam. Ja się przestraszyłam. No, ja albo nie jest, próbowałam w posta, tylko widziałam jak mój chłopak gra i nie pamiętam. Może kiedyś spróbuję, ale... No. Ale... Było no, za darmo nie, w nie plusie. Nie wiem. Nie wiem. Było za darmo u nas w teamie, chyba. O, wszędzie dawali za darmo. Wszędzie dawali za darmo. Z pytania, jak to świadczy o tej grze. <śmiech> że zarobili za dużo. No to na pewno. <śmiech> nie może, nie okay. wiem. Ja grałam w Outlast'a, ale jak tam w samym początku, jak ci ten pan i się nagle rusza, to stwierdziłam, że to już nie jest gra dla mnie. Ten dwójka jest podobno fajna. Co tym bardziej nie jest dla mnie. Ja nie lubię gier, w których się chowasz. Nie wiem. Mam na Steamie Layers of Fear i czeka aż, aż, aż to włącza i zainstaluje. I w sumie ja tak myślałam, czy nie wiem, czy by nie zrobić jakiegoś. Tak, żeby, żebyś mogła widzieć jak grami, jak ten. Coś się streama? No, w sensie coś takiego, ale. No, zobaczymy. Ale Layers of Fear to w sumie jest... Grałam prawie całe, w którymś momencie utknęłam, nie wiem jak mam listę, ale i się wkurzyłam i rzuciłam w tą grę, <grym> więc... Ale jest bardzo fajne. To jest ciekawa historia w tym. I nic nie straszy, bo się tylko chodzi. Tak nic nie straszy. Straszam cię cały czas. Czym? No wszystkim. Bo kraszem gry. Nie no, z jabłka latają, bożne że... <grym> To nie, to latające witaminy, <grym> przepraszam. <grym> A czy ty Jacku Masz jakąś grę taką Coś teraz bał się włączyć A wiem, że przyszedłeś Aliena 3. Godziny. Godziny Tak, jak bez Miał to włączyć, to mi się bał w to grać Grałam i och No och. Raczej nie Jesteś męski Nie, po prostu te gry nie są straszne Jak się sobie zda sprawę, że to jest tylko AI I patrzysz, jaki alien napiera na pustą ścianę, bo nie może znaleźć własnego przejścia przez drzwi, które są pół metra obok. ją od aliena za dużo. Tak, inteligencji. No ale nie grałeś w tą opcję, że on tam dźwięk słyszy. Powiem ci trollowała. Mieliśmy to przez chwilę włączone, bo to dźwięk z tego spada łapie. No. No. I co? Nie, ten, ja nie wiedziałam o tym? Nie, nie wiedziałaś. Dzięki Bogu. Tak, ale. No. A to nie jest tak, że ten mot jest trochę zbugowany? W sensie, że łapie jakieś rzeczy, których nie, nie powinien i jest. Tak, jest trudno z tego powodu? Nie, trudno nie, ale jest zbugowany. No, tak, on no, wszystkie tupnięcia, kaśnięcia. Szczeknięcia psa. Tupnięcia psa, <głos> wszystko łapie. Jeden nie. alien chodzi, wyszedł, drugi alien szczeka, goju. <głos> A ty tylko chcesz przepełznąć, nie? Dokładnie. A potem masz miatać płomienie, już nawet się nie skradasz. Czy mamy jakiś w ogóle taki horror, który można polecić teraz, żeby się bać? Nie ma chyba nic takiego, żeby było warte uwagi. Hm. Czy... Pitch 5. <głos> Rachunki i podatki. Tak. <głos> hmm. Ale chodzi ci o coś nowszego, czy o coś generalnie? Generalnie, jest jakiś taki horror, horror? Clock Tower. Co? Clock Tower. Ale to, nie wiem, czy to Drogie sobie... dzieci, kiedyś była taka gra się nazywa Clock Tower Dziadek Jacek opowiada Trzeba było uciec z pewnego miejsca i myk w tej grze polegał na tym że zawsze się było śledzony przez typa z wielkimi nożyczkami, który chciał Cię zabić Zawsze I to nie było skryptowane, on naprawdę z Tobą szedł I trzeba było kombinować, chować się i tak dalej mm -hmm. I No i to mogło być straszne Mm -hmm. <głos> Szczególnie odpalenie tego Czyli jak wyłączysz tą grę i włączysz, z powrotem to on nagle znowu Cię goli. Tak. Tak w tym, Remodert? Zmiałaby być remake'em Clock Tower i zrobili nową grę Bo to Trochę nie wiem o co w tej grze chodzi No to samo prawie Ale nic mnie jeszcze nie goniło Daj temu chwilę No Właśnie włączyłam taką grę, wchodzisz tam do chałupy yy, i chodzisz po tej chałupie nie? no i Ci pokazują no tu możesz się schować, tu możesz wziąć nóż, tu możesz rzucić czymś tam, nie? A ty się tak tylko zastanawiasz, ale w co? Ale po co? I gdzie? I tak idziesz i nagle znajdujesz martwą laskę w łóżku i tak hmmm okej okay. Ewentualnie Rule of Rose też mogłoby być fajne. Ciatek Jacek niech opowie Drogie dzieci, to była taka gra, gdzie mała dziewczynka trafiała do sierocińca, gdzie rządziły dziewczynki, które były psychopatami nie próbowała stamtąd uciec i w ogóle przeżyć. I zaraz na samym początku te dziewczynki biorą pieska za... i go zabijają. Nie. nie! Ale nie widać jak go zabijają, bo on jest w worku i one tłuką to ten super. worek. I zmuszają taką grubą dziewczynkę do jedzenia motyli. A moty motylki. motylki jest boss, który jest woźnym i on cię traktuje z paralizatora, a ty musisz go nożem okładać. No i właśnie, i teraz jest Pięty w tej szkole i jest tam jakiś duch, który kuźwa zabija wszystkich, jakieś dziewczyny czy czegoś, nie, nie, nie pamiętam jak to się nazywało. Corpse Party. Może, nie wiem. <głosy> to jest bardzo szkolna gra. To nie jest to takie, co zdjęcia robisz? Nie, to było ten, Fatal Frame. Ale jeszcze jedno jest takie, tajwańskie czy coś takiego? Pasuje, Corpse Party. Korpus Cor Party trochę tego było, ale to jest dziwna seria. Ale te... Jezus Maria, mój pies wydał dźwięk jak nawiedzony. <laughs> e, ale też jest taka seria, gdzie się lata jakimś tajwańską dziewczynką, ale to się lata chyba z telefonem, nie z aparatem. I tam też jakoś zdjęcia robi pod duchom, czy coś tam. A to nie kojarzy. No, więc są dwie podobne serie. Pragiod. Pragiod. No, e... Nie wiem, tak myślałam, myślałam i nie wiem, jaką grę by mogła w zasadzie polecić. Niektórych straszy Flower, a niektórych <grym> nie straszy nic, nie? Pozdrawiamy <grym> Dianę, która boi się burzy w The Flower. No, więc... I a Slenderman, ten story? Mmm. No, jak już już znasz trochę, wiesz o co tam chodzi, to tak jakby... No to, to, to kurczę, to... Jest... jest takie pytanie, no bo... Każdy, każdego... Co innego. Każdy ma mm. inną jakby wrażliwość, mm -hmm. tak? Nas niekoniecznie to wszystko przeraża, ale no... Ale ciebie <grymne> na przykład już tak, tak. <grymne> no. Ja nie lubię, jak coś na mnie biegnie. <grymne> I w ogóle się rusza i nie da zabić. Mm -hmm. <grymne> no. Ale... No nie wiem, możemy ewentualnie... Może nie najlepszy horror, ale na zasadzie taki, co warto zwrócić uwagę o... Może kogoś to... O Boże, chyba znalazłam to, o czym mówiłam. Koma? Dekoma? Bo to tytuł mi nic nie mówi. Nie kojarzę w ogóle. Rozkminimy to jeszcze. Będzie pod odcinkiem. Skminione. Jak to się nazywało i czy to było to, czy to było coś innego? Tak, Jacku? Zastanawiam się, czy Błąd nas słyszy teraz. Że co już słyszę, po prostu was Aha, Super, dobra, to teraz jak mamy różne horory, znaczy są różne ogólnie horory, tak, i są właśnie takie, w których chlastają i jest dużo krwi, a są takie, dzieci wyskakuje wszystko z szafy, a są takie co chodzisz i tylko się sama nakręcasz, czy ci coś zaraz nie wyskoczy nie wiem, czy sądzicie, że któraś jakby jest, któreś z tych gatunków jest wyżej od drugiego czy lepiej to zostawić na mniej więcej równym poziomie Myślę, że to nie ma znaczenia, czy coś Cię straszy, czy Ty sam ciebie straszysz. Bo jeśli e, gra, czy film, czy cokolwiek jest tak skonstruowane, że działa na Twoją psychikę tak, że Ty się sam nakręcasz, to znaczy, że jest, e, no jest równie straszna, jakby było, to był e, czynnik zewnętrzny, który e, oddziałuje na Ciebie, tak? Ale ja myślę, że jednak ważne są sposoby, na jaki, jaki na ciebie wpływa gra, bo jednak y, zupełnie inaczej odczuwasz, jak ci wyskoczy taki ziomuś ze szafy i po chwili się uspokajasz i wiesz, że on już wyskoczył że jest ok, a co innego jak przez całe, całą grę się zastanawiasz, czy coś ci w końcu wypełznie, czy ci nie wypełznie, czy nie? No i no dobra, no ale te, teraz te... Znaczy tak, są różne mechanizmy straszenia, tak? Aha. I y, jasne, są jumpscary i takie, takie nagłe jakby przebłyski, które działają jak, trochę jak sinusoida. Także tutaj w tym momencie jesteś tak masakrycznie przestraszony, ale zaraz się uspokoisz, żeby potem znowu cię coś tak przestraszyło, że będziesz, a potem znowu się uspokoisz ale no, jest y, jeszcze ten drugi sposób, który generalnie niepokój jest jakby stały, nie? Ale jakby i samo to, to nie jest jeszcze wyznacznik jak dobre to wszystko jest, tak? Tak mi się wydaje. <śmiech> <śmiech> jak się znaczy, zabezpieczyła. nie? <śmiech> <śmiech> No, co, no bo... Nie no, oczywiście. No nie tylko, nie tylko sposób straszenia jest ważny, jeszcze ważna jest cała inna historia, tak? Gdyby... No nie wiem, gdyby Autorast y, opowiadał o jakichś innych misiaczkach, czy innych, chociaż Five Nights at Freddy's też nie było jakieś przyjemne, to... <laughs> To... Już sama się, <głos> już sama się utonęłaś w swoim argumencie po prostu. <głos> tak, już, już utonęłam, już się nie wydostanę, ale generalnie o to mi chodziło, że sam typ straszenia nie jest jeszcze ważny, ważny jest też tak samo ta cała otoczka i fabuła i w ogóle. A to fabuła we wszystkim jest ważna. W filmie, w grze. Więc no, na temat fabuł to nie ma co rozmawiać bo to ani się na tym nie znamy ani nic nowego koła nie wymyślimy na nowo nie? no nie no, nie. no dobra no to skoro może nie jest aż takie ważne ale na przykład muzyka bo teraz odwieczne pytanie czy jest lepiej jak jest muzyka w horrorze czy jak jej nie ma jak jej nie ma bo wtedy nic się nie rozprasza no, no, spokojnie. I nie przygotowujecie do tego, co U. nadejdzie, bo zawsze jak muzyka nagle trzeba grać tak wiesz, tak du, du, du, du, du, du, du, <śmiech> to już wiesz, że płynie rekin. No, jakby nie było muzyki nagle wyskoczył Ci rekin, to byś się bardziej bała. No, no, no tak, no. <śmiech> <śmiech> oh yeah. Wygrałem argument. Raz jedyny. No ale z drugiej strony to też Ci buduje napięcie, tak? Bo właśnie nie spodziewasz się, przestraszysz się, tak? Ale jak Ci się tak Zaraz bardziej się skręca, to ty zaczynasz być nerwowy. Boże, skąd to wyleci, czy to wyleci? Tak, a, a potem, trwa i to za tak. potem trwa to za długo, jest takie długo jeszcze. Ale oni ostatnio robią tak, że ci się napędzają ten moment i nic się nie dzieje. I nagle muzyka ucicha i dopiero po chwili coś się dzieje. I no, ale to już wiesz, że jak muzyka a? ucichnie, to już to zaraz się stanie. A bo robią jeszcze później. A? A? A? Tak, godzinę później. <laughs> no nie. No, ale jak na przykład w, w Scient Hillu było tak, że, że radio ci zaczynało skrzeczeć, okay. nie? No i to, że wiedziałeś, że coś jest obok i coś zaraz się stanie, nie, nie sprawiało tego, że to było mniej straszne. Trzeba by na pewno. Na pewno. No ale jak się już miało, mówimy o grze czy o filmie? Mogę. No, grze. Że... No ale jak już miałaś broń i tak dalej, no to już mm. byłaś na to gotowa. Nie. nie jak nie? <śmiech> Nigdy nie byłam na to gotowa, mogłam <śmiech> mieć nawet flame flamethrower, azk. nieważne z której strony to wyleciało, ja dostawałam zawału. Bo tu wchodził aspekt, że wiedziałeś, że coś będzie, a nie miałeś pojęcia skąd i kiedy. Jak ten moment z tym psem i budą? A psem i budą. Co? podchodzisz do budy, masz napis o tutaj musiał mieszkać jakiś pies i za ci wyskakuje pies obok twarzy no. zombie on no. ci twarz no. duszę no nie, pies. piesu ale żywy umarły pies Ż ale piesek ale to tak samo było w tym yy... No w ogóle, bo teraz już mamy przerobione te wszystkie tematy, tak naprawdę wszystkie zombie, wszystkie wampiry, wszystko to jest przerzute, wyplute i powtórzone. A kiedyś te wszystkie Silent Hill to były, powiem, we świeżości. Tego nie było aż tak na takim poziomie wcześniej, tak? Więc, w grach nie. No, w grach, a w horrorach co? Oglądaliśmy y, Martwe Zło i... Świeżych trupów było. No, świeżych trupów. No. W grach nie było przerzutów. No, w grach było świeże wtedy. Teraz już te wszystkie zombie Chociaż nie, czekaj, bo tam było Zombie Eat My Neighbors. Ale to nie Ghost był and horror. Goblins. To nie był to Nie, to też nie był Ale horror. mówimy o zombie, nie mówimy o horrorach. House of the Dead. No też dobrze, ale zombie. tu chodzi o horror. Chodzi o to, że to było bardziej uh, zabawne. Czy ja wiem, czy takie Zombie Eat My Neighbors było zabawne. Było. Tragicznie. <grym> Ale też chyba chodziło o to, że wcześniej jakby nie dało się zrobić tego tak, żeby było bardzo straszne, a nie żeby było komiczne bardzo. Ale dla ówczesnych ludzi to było straszne. To było max, co można było osiągnąć. Na przykład takie, nie wiem, Resident Evil pierwsze, drugie, było uznawane za fotorealistyczną grę praktycznie. No tak zapomniałam. O tym <gry> <gry> Drogie dzieci, kiedyś gry składały się składać i... <gry> i były straszne. Tak. I to nie był Minecraft. Tak. Nie był Minecraft. Tak. Minecraft. Minecraft. <gry> <gry> <gry> <gry> no dobra, bo mi rozmył się trochę teraz, dyskusja się mi rozmyła przez sekundę tym Minecraftem. <gry> no. <gry> A ja znalazłam żelki. To To też jest ważne. Żelki małe sukcesy każde. każdego dnia. I właśnie kupiłam im har Haribo. Kupiłam im Haribo, Żelko? a te małe gnoje nawet do mnie, nawet do mnie nie przyszły. Nie ja jeszcze na nic nie kupiła i przyszło dziecko. He. <śmiech> Ale naj... no. Ja wiesz... zniszczyłam małej dziewczynce dzieciństwo. Przyszła taka mała dziewczynka, nie wiem, z siostrą czy z matką sięgała mi najdalej ponad kolano i powiedziała ciukielek albo psiku, a ja powiedziałam, że nie byłam przygotowana. Wiem, mogłaś dać parówkę albo jabłko. Myślę, że nie byłaby szczęśliwa. No jabłko. Dziecko by się ucieszyło raczej. ze wszystkiego. Nie, myślałam no, wtedy, nie. Zapomniałam w ogóle, że jest Halloween wtedy, nie? A ja skupiłam im żerki i te małe gnoje nie przyszły za rok się uda teraz sama teraz jesteś lepiej. zmuszona nie, do zjedzenia lepiej. Tak. Och, okrutny losie po prostu z ciężkim, z ciężkim sercem ja to się zastanawiam czy Halloween się kiedyś przyjmie tak na poważnie w Polsce bo są dzieci, które latają i są rodzice, które się drżą. że no nie polskie, pogańskie święta pogańskie, szatan A przelełaś zeżry. miód za dziadków no właśnie nie wiem o co <słuch> chodzi z tym, ale okej. Okay. Bo ludzie mówią, że stawia się świeczki, ale świeczki też są pogańskim nawykiem. Jak się stawia świeczki? No, na grobach. A, a to one tak jest... znicze, powiadasz. Tak, a to też jest jakieś takie obce, pogańskie duperele i tak naprawdę się miód przelewało kiedyś. Te miody takie drogie teraz. No właśnie. A tak by to było z tym, że czy Halloween się przyjmie i że rodzice krzyczą na dzieci? że dzieci latają, to w sumie w mojej byłej pracy, gdzie pracowałam z ludźmi w moim wieku tak mniej więcej to słyszałam od, <śmiech> od koleżanki, usłyszałam, że właśnie były u niej chyba dzieci na Halloween i w ogóle co te te kurła, ten sobie myślą i bla bla, bla i też, w ogóle co to za Heroin w Polsce a potem zaraz coś mówiła, że ktoś tam jej kuzyn, czy brat, czy ktoś chodził na kolendę się przebierać i o Boże jakie to słodkie, dzieci chodzą sobie zarabiać i tak myślę sobie kuźwa, ale to, to to samo. Z tym, że y, jeszcze na kolędzie żebrzysz po pieniądze, a nie po cukierki, więc halo. Coś tu jest nie tak. To jest ekonomi. No niestety, ale no. to idzie z księdzem, więc... No. I zaśpiewa kolędy, więc... Mm, a nie, czci, lemony i szatany i inne takie. To jest ten... To śpiewacz przyjdzie i szatany przy Halloween. Justyna. Nie, ja zabijam w dzieciach wolę życia po prostu. Jest na co roku pompuje roboty. Jedyne co tam. słyszałam na Halloween, to. Jedyne co słyszałam śpiewane na Halloween to było pójdę Bosu. <laughs> Wydzę, oh widzę, że do kiepskich miejscówek chodzisz, tak. nie? To była tam. Nie, ale słyszałam to pod moim blokiem, więc... Bo droga krzyżowa. <laughs> Rekreacja, więc no właśnie nie wiem, co, nie wiem, co to było, bo już spałam. Ale słyszałam. Znaczy, leżałam, leżałam i próbowałam spać i nagle słyszę, jak ktoś drże pod blokiem. Mieszkam na dziewiątym pięciu, więc... Musiał się wysilić. <laughs> no. Musiał się wysilić. Ale tak a propos tych takich horrorowatych jeszcze stworzonych, gremlinów i tak dalej <śmiech> e, to się tak zastanawiałam czy są jakieś takie dla was stworki które was najbardziej nie wiem niepokoją, najbardziej do was przemawiają czy coś takiego bo ja na przykład mam zombie i bardziej mam takie przemyślenie że, e, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz że mogłoby zombie powstać no, jakby już powstało to zombie nie. ale dla mnie tak jakby już powstało to zombie, to nie ma z nim dyskusji. Cię zeżre, to Cię zeżre, nie. Ale zombie są głupie. No zombie ja to jest problem. Nie, nie wytrzymałyby roku. Wystarczyłoby rok wytrzymać i już by nie była apokalipsy zombie. No jakby się nas co chwilę mordowali. no to. Poza tym po co? W sensie nie żyjesz, więc po co Ci mózg? W sensie nie, to, to nie ma sensu. No dobra, nie twierdzę, że to ma jakiś większy sens i nie twierdzę, że zombie jedzą mózgi, bo odeszliśmy od tego jakby schematu, przynajmniej w tych współczesnych filmach, ale po prostu sama idea dla mnie, jakoś tak na mnie działa, tam jakieś wampiry ale zombie, już prędzej. Nie twierdzę, że to jest sensowne. Spuściliśmy na to kurtynę milczenia. No właśnie widzę. Jacku, masz jakieś nie wiem, czy to nazwać, sugestywne stworki. Bałbym się Hitlera na T-Rexie prowadzącego <laughs> przez armię Reptilian, ale to co? Taka prawda. że Iron Sky nam to dobrze uświadomi. Byli na naziści z Księżyca. Ratuj. Nie wiem, do mnie raczej przemawiają jakieś yy, seryjni zabójcy, bo... No tak, istnieją jakby, proste. nie? Tak. Bar bardziej brutalni mordercy niż jakieś fantastyczne, czy mniej fantastyczne stworzenia. Mm. Zoomi są przeklamowane. Powiedziała, że zombie są fantastyczne. Fantastyczne stworzenia, ja słyszałaś, to powiedziałem. M mniej, mniej fantastyczne. Mniej są tak przereklamowane, że... Ja nie. wiem że są przereklamowane i wiem, że ich wszędzie pełno, ale... Zami są głupie. No też myślę, że to jakieś te erudyci są, ale... Nie, ale... No... Znaczy, nie mam jakichś takich... Że nie, nie, nie, nie nakręcam się na jakieś e, paranormalne rzeczy stworzenia zjawiska, bo jakoś to do mnie nie czyli mówisz, że lepiej by ci podpasował horror tak zwany Jason, tak? Piątek 13, jako gra, niż jak, niż, nie wiem, czy, Resident. Ale o co ty mnie pytasz? Ty py pytasz mnie, czy e, lubię jakieś takie e, paranormalne rzeczy? Tak, lubię. Czy w nie wierzę? Nie. nie, nie, nie. To są dwie różne, dwie no, no, różne dobrze, rzeczy. No dobrze, ja się pytam, jakie, które do ciebie bardziej przemawiają po prostu, czyli jak mówisz, że przemawia do ciebie seryjny morderca. <głos> No to, no, przemawia do mnie z takiego względu, że e, bardziej e, to mnie niepokoi, ponieważ wiem, że to jest e, w jakiś sposób e, mogłoby się zdarzyć, tak? A pokonie psa zombie, no nie. No dobrze, czyli się pytam od razu, czy bardziej do Ciebie przemówiła w tym momencie gra właśnie z, z mordercą, niż gra z jakimiś tam goblinami, zombie i tak dalej. Może, nie wiem. Nie, nie wiem, znaczy, nie, nie, wiem, nie wiem tak naprawdę, czy to się, czy to się przykłada. Mm. Bo, mm, no jak mówiliśmy, no to składają, składa się dużo mm -hmm. rzeczy, tak? Więc to jakby nie jest e, sprawa zero jedynkowa. Dobrze, Dobrze. Ja coś chciała coś powiedzieć, więc mu w końcu pozwolę. <śmiech> nie, ja nie mam nic do zadania tak naprawdę. <śmiech> Dalej, Hitler na dinozaurę. <śmiech> Obraziłaś <się. śmiech> Hitler na dinozaurę. Dobrze. Jest ich bardzo prawdopodobne. W kinach na no pewno. Słyszę. O mój Boże. Dobrze, a powiedz mi Jacku, bo ty siedzisz w Japończykach. Siedzisz. <grafy> w Japończykach. Japończykach. A to jest zupełnie inny typ wszelkiego horroru. Tak jest. O, wiertarka. Psychopaci się dobijają. <grafy> to jest nasz horror dnia dzisiejszego. <grafy> tak. Bo niedziela godzina 17, to jest idealny moment na wiercenie w ścianie. Yy, właśnie, Jacku, czy... To jest zupełnie inny horror, ale czy myślisz, że jest jakaś... Czy można stwierdzić, że jest lepszy, gorszy? Amerykańska półpaść się? Nie. Po prostu działają na innych zasadach. Japończycy straszą klimatem, a Amerykanie kufotą i, i jumpscarami. Wielkimi tymi, nie jaszczurkami, tylko modliszkami. Modliszkami. Pająkami w ogóle. Pająkami. A tam wszystkie zwierzątka poszły w którymś momencie. Wielka iguana. na. <śmiech> Sharknado. <śmiech> jest jednym z moich ulubionych <śmiech> filmów, jest. <nie? śmiech> jest. Moja siostra, moja siostra z szpagrem mi, mi, mieli tak nie. No? Nie, no mówcie, może ci się nie Tak. <grywa> <grywa> Mieli taki okres, że oglądali wszystkie filmy o rekinach. Okay. I Tak opowiadała mi właśnie Sharknado, jakieś rekiny na plaży. Pirania 3D. Także. Znaczy, za, zapamiętałam tylko rekiny na plaży, bo to było tak jak w grupie. W sensie rekiny mogły po prostu pływać w piasku i one pływały, okay. pływały po tej plaży i zjadały ludzi. I co, bezpiecznie było tylko to, w wodzie? A tam rekiny, które pływają w nie wodzie? Wiem. Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie oglądałam tego, ale jak po prostu opowiadała te wszystkie filmy z rekinami, które oglądali, to po prostu zastanawiałam się i ja pierdzielę, co ludzie wymyślają. To jak bio, <gry> kiedy ryby wyszły z morza, dostały takich niby nóżek i wyszły na lące, żeby mordować ludzkość. Elektroniczny może? Nie, elektroniczna miała ty miał tylko jedna ryba. Znaczy to był tak nawet człowiek przerobiony na to stworzenie, ale reszta miała jakieś dziwne biologiczne nogi. Potem latały nawet. Mm -mm, tak. Myślałam, że to były protezy. Trochę. mechaniczne No i one wypełzały i jak kogoś ugryzły, to przypełzało do nich takie niby nóżki, wsadzało im dziwne rzeczy w odbyt i usta i się tak nagazowywali i sami się napędzali i łazili tak. też, nie wiem po co łazili. Łazili, bo łazili, nie? Tak, dokładnie. No i śmierdziało wszystko, pamiętam tak jeszcze. Tak No, to możesz jej polecić jako hmm. horror o rekinę. Tak, są tam rekiny. Są. I proty I są w ogóle wszystkie tam wszystko z morza w sumie? nie? Tak. No, więc y, właśnie, jeszcze są horrory typu B, które się chyba tylko ogląda po to, żeby się pośmiać. Są bardzo wartościowe filmy. I, a japońskie filmy klasy B to jest, no w, jest. w ogóle inna, inna klasa. <laughs> więc no. O dziewczynie, której Jakuza ucięła rękę i od tamtej pory przyczepiła sobie pistolet maszynowy i z nim chodziła, żeby szukać zemsty. Mnie jej serce wycięli. Też. Ręka chyba bardziej była. W serce jej wycięli ona miała takie zęby i ona później zżerała je. To nie, to inny film. A to jeszcze? Dobra. Przepraszam, w któryś momencie mi się te wszystkie filmy tworzą w jeden. Ale, Yakuza Apokalips była najlepsza. Nie, no, w każdym razie mówię, Japończycy tworzą zupełnie, mają pomysły dziwne. <śmiech> W się, sensie, dyplomatycznie nazwać. mówiąc, nie? Tak, ale myślę, że też trzeba być specyficzną osobą do tego typu filmów Nie, wystarczy napisać co się myśli Ale nie, nie chodzi mi o to y, oglądanie, że nie każdy lubi No tak, psychopaci lubią Ja lubię <suszy> <dum, dum, dum, dum, dum, Tak, <suszy> i dlatego prowadzisz kanał o Japonii <suszy> Dokładnie to jesteś psychopatą Inaczej tego nie wytłumaczę. W każdym razie. Mam tu dużo rzeczy, które im wysłałam. Takie teorie, którą tutaj pewni ludzie stwierdzili, że nie warto. Ja przeczytałem, ale już zapomniałem. Mhm. Więc ominiemy to. O, tu ej. już jest koniec, koniec tego. Rozpiski. Tak. Ej, ej, ej. Bo jak wam mm, sąsiad zaczął napierdzielić wiertarką, to mi się coś tak. przypomniało. Takie o -o -o -o. <głos> skarżenie. <głos> tak, e, przypomniała mi się gra. Zaraz wam wyślę, o co mi chodzi. Nie wiem, czy to można... Znaczy tak, to jest chyba horror, chociaż trochę nie wygląda. Hmm, Kopij adres strony. Dobrze. jest w miarę nowa. Nazywa się Hello Neighbor. A to. a to jest to. I... no... tak. I właśnie... właśnie mi się przypomniało, jak tak sąsiad wam walił tą karką, że. Przecież... Metacritic 38. O, a co to jest Metacritic? Nie znam typa. <laughs> czy 38 to dobrze, czy nie? Tam masz od zera do stu, więc... Ha, czyli nie, czyli... czyli takie cztery na 10. No, no w, w każdym razie e, przypomniało mi się to, bo, bo to przez pewien czas wyglądałam gdzieś, a na pewno kiedyś dostałam w ogóle e, od Steama kupon rabatowy na to i nie wiedziałam, co to jest i sobie nie kupiłam, bo nie jestem jedna, ale no, e, nie wiem, czy tam... E, jest cokolwiek dalej niż to, że, twój, że ten sąsiad po prostu ci go z łopatą. czy tam czymś, jest jakaś cokolwiek. zagadka, chyba? Chcesz się włamać, to on ma jeden taki pokój zamknięty, i ty musisz y, jakby dostać się tam. Tam są w ogóle jakieś ploty, że to jest szatan, czy coś tam, zejście do piekła. Tam ludzi morduje tak. i wrzuca do tej dziury, właśnie. No. no, ale to, to jest, powiem szczerze, że ta gra, mieli ludzie dosyć ostrą na nią fazę. Przez ale Też. Ale problem z nią był taki, że po pierwsze AI trochę nie ogarniało. No. Po drugie... Yy, no, horrorem to to ciężko nazwać, jak jest kreska taka komiksowa. Znaczy masz Bendiego na hmm. przykład. Co mam? To Bendy and the Ink Machine. Co które... <laughs> Matko Bosko. Kobito, googluj. <laughs> no nie, Masz grę, będzie the ink tak. Machine trzymaną w stylu kreskówek Flashmanów I to jest horror, bo chodzisz po opuszczonym studiu animatorskim i cię gania właśnie taki stwór z y, atramentu. Okej. Okay. Co? To jest w tym samym stylu, ale bardzo straszne podobno. Czyli masz grę do polecenia, jednak? Nie. Mm -hmm. Jeżeli nie macie zbędnych 700 zł, to. To nie, to nie mam gry do polecenia, <głos> bo Rulo of Rose nie kosztuje taniej. Dobrze, ale w każdym razie to Hello Neighbor właśnie. I w końcu będzie ciężko było skminić, w ogóle, o co mu tam chodzi, nie? Co tam trzeba zrobić, gdzie tam pójść i... Tak, no i w ogóle dzikie. tu musisz nacisnąć guziczek, tam cię ptaszek pojawi, musisz pociągnąć ptaszka za piórko, Dobra. on się zesrał, <głos> da ci kluczyk dzięki temu, ten kluczyk otworzy dojście do innego kluczyka i tak się chodzi i chodzi. Tak. Nie chodzi. No ale jest. Bez no nie, no, chcesz dojść do piwnicy, nie. No ale. Czyli tak bez sensu gra. Trochę tak. Ale no, wyszło i właśnie jak mamy tutaj na mytek. tiku Nie zaszalało. 38 <grym> Mówi nie samo zaszalałam. za siebie. Ale też wyszła druga część. Yy, Jakiejś zwałcy. The ale. Evil Within a, no. która to jest dosyć szybko staniała dosyć mocno tak, też po siedem dych chodzi albo po sześć Więc, e, która, ale powiem szczerze że ta gra miała była trochę straszna I... a potem dostawało się broń się ładowało hedy każdemu już przestało być straszne ale miała też połączenie trochę psychodelki i trochę też to było takie gory i takie trochę nie wiedziałeś, co się dzieje w ogóle to nie jest przypadkiem od tego samego twórcy co robił Silent Hilla? nie wiem Ej, a tak a propos, a propos Kojima. No, no to super. <grymne> to czy ktoś już wie o co chodzi w tej grze, gdzie Norman ma <grymne> <grymne> dzieciaka w sobie? To jest symulator kuriera DPD. <grymne> tak. Był trailer, nie? Puszczali tak. fragment gameplayu. No stop chodził z innym pakunkiem na plecach albo w ręku. No, no dobra, nie. ale zasadniczo o, nie. o co tam chodzi, że nie. wiadomo, nie. nie? Nikt nie Kojima przejdziesz wychodzi? tą grę i dalej nie będziesz wiedziała. Nawet nie wiadomo, kiedy to wychodzi w chyba, nie? W przyszłym roku. A. No to może w przyszłym się roku dowiemy. No, tak. Chociaż to nie jest powiedziane, że się dowiemy, jak to wyjdzie, nie? No, w dowiemy się, jak zagramy, czyli za nie, dwa i pół roku. Nie, nawet jak zagrasz, to się nie dowiesz. Nie? Zobaczę wtedy objaśnienie wiecie. No, Jakie o chłodno tak. chodzi. Na co komu te paczki. Co to za dzieci? Ale wydaje mi się, że Kojima byłby w stanie zrobić dobry horror. No, Silent Hills przecież. Ale taki teraz, taki współcześniejszy. No, Silent Hills przecież. Hills, ale no.. Nie zrobił! No, Pokonami no. powiedziały nie. No. Ale myślę, że on ma na tyle popieprzony umysł, że mógłby ludzi zestresować tym, nie? Jest straszny. Ha Halo, Normany, Norman Reedus z dzieciaki. On, przy... no. on już jest przerażający sam sobą, nie? Dobrze. Dobrze. Czy mamy coś więcej do dodania na temat randomowego rozmawiania na temat horrorów? Kupcie Rulo Bros. I podzielcie się. Tak, że macie zbędne 700 złotych. Tak. Są tacy. Raczej. Wązaj nie masz zbędnych? 700 złotych? Nie, kupiłam Simsy. Aha, znowu. Trzecia kopia. Ty utrzymujesz całe EA. Tak. Tymi Simsami. Dokładnie. Kupiłabyś sobie Urbs. są też są Simsy. No ale fabularne. A bo w ogóle te ruskie Simsy, co się może liczować. Playboy Mansion. Wiesz ile, wiesz ile modów jest w Simsach na wszystko? Domyślam się. To jest jak z pornografią. Ale tak sobie teraz pomyślałam, że takim współczesnym horrorem dla dzieci jest teraz Minecraft. Wbrew pozorom, Wchodzisz po ciemnych jaskiniach, może ci coś wyjść, wyskoczyć, cię przestraszyć. tam myślę dzieciaków dostawało zawało, jak creeper na nie podpełzł. Chyba prędzej Don't Starve. Mm, myślę, że dużo ludzi nie czaiło, co chodzi w Don't Starve. Minecraft też nie. Minecraft. <laughs> Minecraft no nie wiem, tak mi się wydaje. Bo dzieci są wieloma rzeczami teraz zdziwione z kietkami. <laughs> tak. Salią <laughs> co ów to się zapytają, co to za dysk przenośny. No. Więc... Dla, dlaczego nikonka niekonka zapisz? Jest taka dziwna. Tak. No, dlaczego Czemu nie jest Dlaczego nie mogą nie, czegoś normalnego wyniesieć tylko jakieś dziwne rzeczy? Tak, On. ale że my jesteśmy starzy, to nie umiemy <śmiech> się do, jakby do, zrozumieć tych młodzieży. Tak. Za moich czasów młodzież była młodsza. <śmiech> nie. <śmiech> Kiedyś to były czasy. Gdzieś już ich nie ma. Teraz nie ma czasu. <śmiech> Kiedyś to były horory, teraz to jeden wielki bullshit. Coś w tym jest. Ale masz taki conjuring, który jest fajny. Albo The nie... Boy. To nie był horror. No ale fajny miał twist. Tak. A, ale to też zależy od człowieka i ile on widział. Bo jakby... No, no tak, jak już się widziało no, nie wiele, to nie, nie ciężko nie ma nieskończonej ilości pomysłów, tak? One się kiedyś kończą, kiedyś się powtarzają i w sumie to zależy ile się widziało i ile jeszcze może się zobaczyć o, odmiennych Aczkolwiek, rzeczy. Tak. Aczkolwiek teraz w horrorach wyszedł nowy trend robienia trochę innych tych horrorów. Nie na tych utartych nie schematach. Niestrasznych. Ale nie, nie na tych utartych schematach. Yy, takie trochę Użyję złego słowa, penetrujących. <śmiech> inne te, inne obszary, tak? <śmiech> słuchamy, słuchamy. <śmiech> Włączcie sobie chociażby. Yy, obejrzałam ostatnio na Netflixie. Teraz, no to już kiedyś mówiłam, to widzi całe, tak? Jest inne. Władziewałby się człowiek, właśnie takiego standardowego horroru. Opentuje dziecko, oni po chwili to dziecko próbują. Księdza i tak dalej. Nie, tam się to kończy zupełnie inaczej. Więc może nadszedł czas nowych horrorów. Nowa <grym> fala horrorów. Nowa fala horrorów w filmach, przynajmniej. Bo w grach to jakoś tak nie ma tego trendu, chyba już. Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to. Gdzie to, Gdzie to ludzie się egzorcystuje z tół. Z <grym> <grym> Masz film w świecie potworów i. Nagle nie wiem. Człowiek się pojawia. Tak, pod łóżkiem. I... O nie, jesteś opętany przez człowieka. A tato, pod moim łóżkiem jest potwór, a tam człowiek. Jest taka bajka teraz, mała. Yeti się nazywa i tam jest właśnie, że siedzą Yeti i opowiadają, że ma małą stopę człowiek, a i wszyscy. <śmiech> nie, <śmiech> jak tak można. <śmiech> Więc to, to już jest coś takiego, nie? <śmiech> tak samo jak w hotel Transylwania straszyli ludźmi potwory. No, więc y, są właśnie... Ale w ogóle teraz, teraz, jak mi mówisz o hotelu Transylwania, to ludzie raczej zaprzyjaźnili się z tymi potworami i robią z nich takie zwierzątkę. Jomy. O nie, włączyłam! Tam, tam, tam! O horror! <śmiech> Nie jesteś na przykład Rorek, a mi się właśnie poczuł Origin. On jest sentyjny, on jest świadomy. Duchy niekupionych wier na Originie się nawiedzają. Nie, po prostu. Nie. Myślę, że dobrze, że jeszcze ci nie nawiedziło Auto City. Tak no właśnie, no właśnie mam ikonkę Origina przy, przy ikonce Audi i chciałam sobie na Audi przełączyć. Zobaczysz ile już nagrywamy. I A tam się nie włączyłaś nagrywania. Ono. Nie no, na, na razie, na to razie to sądzę, że możemy opuścić jak już nasze ciała. <laughs> Origin ci się włączył. Się to już jest Teren radny. astralny. To, już, to, to jest najgorszy horror ever. <głos> to już nic straszy, nie, straszniejszego się nie wymyślimy. To tak, to podsumowując, horrory dla wszystkich Tyle. Starek. Nie włączajcie Duchy niekupionych gier by to was nawiedzać. Mamo, mamo, mama. mama, mama. Oj. w każdym razie za każdym y razem jak są te wyprzedaże steamowe to Gaben czeka w sznafie, nie i tak uchyla tylko delikatnie drzwi i patrzy na Ciebie i mówi kup kup a później jak nie kupujesz to włącza się Origin <laughs> tak jak nie kupujesz to włącza Ci się Origina kup po będzie gorzej bo włączę Uplay o nie najgorzej o nie w każdym razie znajdziecie nas na YouTubie a aktualizację Windowsa gdzie hantują nas <śmiech> nie! Wystawiam jako domyślną przeglądarkę. Gdzie chantują nas reklamy na YouTube? <śmiech> na WordPressie, gdzie sugerują nam, że trzeba zapłacić, <śmiech> żeby cokolwiek działało. To są wierzyciele. <śmiech> kupuj pan następnie kupujesz licencję. Tak. <śmiech> Tam nas nie znajdziecie, ale na podcast Addict, gdzie też wołają pieniądze. <śmiech> i na najbardziej głodnym pieniędzy y, iTunes. Tak, to jest w ogóle. <śmiech> <śmiech> <śmiech> uh. iTunes. <śmiech> no, a Jacka znajdziecie na jego również strasznym kanale, gdzie gada o Godzilli, <śmiech> która też jest horrorem. <śmiech> Ale no tak, było. No oczywiście, że to jest horror. No tak, bo ludzie się bali kiedyś tak. tego, co może być po atomówkach. Tak, więc mogłam Godzilla wypełznąć im z wody. Bardziej niż u nas, to możliwe. Z Bałtyku nic nie wypełznie za bardzo. Z tego, z jeziora głębokiego. Półmetrowy stwór. <śmiech> Jaki no. kraj, taka godilna. Tak, Jacek mówi o tej japońskiej. tak <śmiech> Więc znajdziecie jego link pod spodem na ekranie No i to w sumie myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Zgadzacie się? Kończ, waść, wstydłoż. Czy Origin się zgadza? Czyli nie się zgadza, włączyłam, na szczęście. Zgadza się, nie włączył się ponownie, to jest znak. Co do mnie. Nie, było? nie. Kry kryzys zażegnany. <gryzys> Dobra, to do następnego odcinka i bye bye. Papa. Pa! pa. pa.